Festiwalon. Odcinek Drugi. Haven 2015 Polscy twórcy gier coraz bardziej liczą się na światowej scenie, więc panel Szampany wypite i co dalej dotyczył największych z największych, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Wśród uczestników panelu znaleźli się Adrian Chmielasz z Diastronaut, Paweł Miechowski z Eleven Beat Studios oraz Alex Sajnach z CI Games. Moderatorem panelu był Mateusz Mucharzewski z gram.pl. Na dobry początek e, pracowaliście przy grach, które osiągnęły duże sukcesy komercyjne i artystyczne. Pytanie, czy wy się tego w ogóle spodziewaliście, czy e, było tak, że wiedzieliście, tak, to jest to, to jest ten projekt, który na pewno osiągnie sukces? Czy w pewnym stopniu was to zaskoczyło? Ja mam mikrofon, więc zacznę. Y, u nas wygląda to w ten sposób, że kiedy pracujemy nad czymkolwiek, to no, trzeba w to włożyć serce, duszę, pieniądze i, i przyłożyć się. czyli no nie robimy gier z założeniem, będzie nędza, w ogóle nie sprzeda się i tak dalej. Czyli każdy oczekuje na sukces, natomiast skala sukcesu pozostaje znakiem zapytania. Wychodzimy z takiego założenia, że to jest show biznes i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie na końcu ten, czy, czy, czy będzie dobrze i dobre recenzje, czy jednak nie podejdzie, mimo, że y, robimy wszystko, co trzeba, tak? Poprawki, iteracje, quality assurance i wszystko, co, co idzie w procesie, żeby gra była krótko mówiąc zajebista, ale no, jeśli się dam da, nam przykład tak, że Discord Roman kosztowała podstawowa wersja, produkcja około 2 milionów złotych, to już no, nie jest mało tak, ale nie jest to jeszcze Wiedźmin, który tam wydał 300 coś chyba razem z Warnerem. Liczyliśmy, że gra się zwróci i jeszcze zarobi pewną górkę, co pozwoli nam na stopniowe zwiększanie skali i robienie kolejnego projektu większego. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak olbrzymi sukces komercyjny, dlatego że przy tych dwóch e, wydanych milionach, czy zainwestowanych w tym wypadku, gra zarobiła około 20. To, to jest widoczne w naszych raportach finansowych, ja się tym nie zajmuję, to nie jest moja działka, ale ta pira za oko, to jest, to jest około 20, czyli, czyli spory sukces, no bo 10% w ogóle tego co, co włożyliśmy, wyjęliśmy jakby możemy dzięki temu i dużo bardziej teraz, dużo agresywniej, że tak powiem, inwestować w produkcji gier, ale nie, na no nie spodziewaliśmy się i nigdy się nie będziemy spodziewać, wynika to też z tego, że to, to jest taka rada, żeby się nie czuć zapewnie, bo, bo w pewnym momencie jak się człowiek czuje zapewnie, to siada na laurę. A takie coś może zabić projekt, trzeba bardzo z spokojnie podchodzić i cierpliwie robić iteracje, nieraz można zrobić jakąś faturkę, która jest kompletnie do dupy. Cierpliwie trzeba się cofnąć o miesiąc, dwa miesiące pracy i ją, i ją poprawiać. Poczucie się zapewne. w mojej opinii jest bardzo niebezpieczne. Cóż, faktycznie też jak przystępujemy do robienia gier, to, to, to z myślą, żeby zarobić pieniądze. Natomiast w naszym konkretnym przypadku był, był, był trochę problem, ponieważ trzech założycieli People can fly, firmy, która zrobiła Bulletstorm'a i Pain killera, nagle robiła eksperymentalnego Explorera, yy, który jest... Yy, no powiedzmy, można go zakwalifikować do, do, do, do, do tego typu gier, co Home, bilaster, W związku z czym y, oczywiście spowodowało to lekki dysonans u, u graczy i na, nauczyliśmy się, że owszem, nasze, nasze nazwiska i poprzednie dokonania pomogły nam w dostaniu się do prasy i jednak jakiś kredyt zaufania zbudowaliśmy przez te lata, ale studio przez graczy było traktowane jak studio nowe, od zera. Kompletnie, kompletnie nie aż tak duże znaczenie miało to dla, dla ludzi, że, że ci ludzie wcześniej zrobili te produkty. I, i to było bardzo mówiąc, rozsądne podejście, no bo, no bo faceci zrobili, jeszcze kawałek Gears of War, zrobiliśmy, więc yy, większość tego, więc faceci zrobili trzy, trzy strzelanki przez ostatnie 10 lat, a nagle próbują zrobić zupełnie innego typu grę, więc przystąpiliśmy do produkcji Itana z, z czymś zresztą każdemu deweloperowi de polecam, czyli z planem B również, co, co, co w naszym przypadku znaczył plan B. Chcieliśmy, aby Itan był opowieścią pełną podtekstów, metafor, żeby pokazał, że gry to jest fantastyczne medium do opowiadania historii, te historie mogą być, fabuły w tych historiach mogą być lepsze niż niemieckie porno z lat 70. I tym staraliśmy się udowodnić, tym, tą grą staraliśmy się to udowodnić. No ale co jest, jak jednak nie damy rady, no jest ten plan B, był, żeby chociaż dla grafiki tę grę kupili. W związku z czym, czym zainwestowaliśmy w fotogrametrię i upewniliśmy się, że gra wygląda bardzo ładnie. Więc jeżeli nawet kogoś znudziła, czy nie trafiła do niego warstwa gameplayowo storytellingowa to przynajmniej mógł sobie pochodzić po okolicy. I, i, I być może to by go być może to by go ucieszyło, to było jeszcze zanim Stig wprowadził refund, do dwóch godzin gry, Więc teraz też sobie można pochodzić godzinę i, i zwrócić grę, Jest ten plan B już nie jest taki bardzo future proof. I faktycznie i to, i to, i to zdało egzamin. Zwrotów te w tej chwili mamy bardzo malutko i okazuje się, że każdy znajdzie w grze coś dla siebie.